Dlaczego tak niewiele czasu było potrzeba, aby Polska z drugorzędnego europejskiego królestwa stała się imperium, stała się potęgą? Niecałe 100 lat po śmierci ostatniego piasta Kazimierza Wielkiego za czasów Jagiellonów w latach 60. XV wieku sięgała już od Bałtyku po Morze Czarne. Na to pytanie odpowiedzi poszukuje w najnowszym, trzecim już tomie Dziejów Polski profesor Andrzej Nowak, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki, sowietolog, członek Narodowej Rady Rozwoju. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. Historia żywa. Jest rok 1340. Kazimierz Wielki przyłączył do Polski Ruś Czerwoną. Nadano także prawa miejskie Muszynie i Bobolicom. Litwini najechali Mazowsze. Rozpoczęto budowę Bazyliki Katedralnej w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włocławku. A na świecie król Anglii Edward III ogłosił się królem Francji. W zamachu zginął władający Danią hrabia Gerhard, zaś w gazie odbudowano Wielki Meczet. Właśnie od roku 1340 rozpoczął pan najnowszy trzeci z kolei tom dziejów Polski, zatytułowany Królestwo Zwycięskiego Orła. Czy to właśnie za sprawą wyczynu Kazimierza Wielkiego, który przyłączył do Polski Ruś Czerwoną i wtedy zaczęło się owo Królestwo Zwycięskiego Orła? Podstawy do rozwoju Królestwa Polskiego zostały położone oczywiście już wcześniej przez sam fakt zjednoczenia tych dwóch najważniejszych, choć niewyczerpujących całości ziem polskich dzielnic, a mianowicie Małopolski i Wielkopolski. Dokonał tego dzieła ojciec Kazimierza Władysław Łokietek, ale oś państwowości polskiej ciągnąca się od Poznania do Krakowa. Nie wystarczyłaby przetrwać w grze innych, większych moca, zwłaszcza na południu od Polski. Rozkwitała wtedy potęga czeska pod rządami luksemburczyków, wrogo nastawiona do Polski i potęga węgierska Andegawenów węgierskich, dzięki sojuszowi, z którą Polska mogła jakoś przetrwać ten trudny czas dla siebie. Ale Kazimierz Wielki przeszedł Wielki krok w stronę potęgi polskiej, wykonując przede wszystkim trzy dzieła. Pierwszym było to, od czego zaczynam narrację trzeciego tomu, a mianowicie wyjście na wschód. 1340 rok był tu po prostu przypadkową datą wynikającą z faktu śmierci księcia Mazowieckiego, który przejął na zasadzie spadku tron na terenie Rusi Czerwonej po ostatnich Rurykowiczach lokalnej gałęzi tej ruskiej dynastii, która panowała na terenie Rusi Czerwonej. Z kolei, kiedy umarł właśnie ów Piast na tronie ruskim, jego najbliższym krewnym był Kazimierz Wielki i stąd też na zasadzie spadku, a nie podboju, Ruś Czerwona przypadła Polsce. Kazimierz zaangażował wielkie siły by utrzymać Ruś, mając za rywala nie Rusinów, którzy pogodzili się z tą zmianą dynastyczną, ale Litwinów, którzy będą rywalizowali o część tego ruskiego dziedzictwa, o Wołyń, przez właściwie następne, no, sto kilkadziesiąt lat z koroną polską, nawet kiedy już Unia będzie zawarta. Kazimierz będzie uporczywie bronił tej ziemi, ziemi której przedłużeniem na południe w stronę Morza Czarnego właśnie było po dole i utrzyma tę ziemię przez 26 lat ogromnego wysiłku także militarnego w walce z Litwą na tym obszarze i jednocześnie Kazimierz musiał zrezygnować z zachodu, to znaczy ze Śląska. Okazało się, że przeciwko potędze luksemburczyków nie dało się tej dzielnicy wyrwać z rąk czeskich i Kazimierz roztropnie podjął tę decyzję, by skupić swoje wysiłki na wschodnim odcinku. Drugie dzieło Poza tym zwrotem w kierunku wschodnim jest związane z pracą materialną, jeśli można tak powiedzieć, Kazimierza Wielkiego. Te ogromne ilości fundacji miejskich, budowa dziesiątków zamków, które strzegły strategicznych dróg polskich, uporządkowanie salin wielickich, które stały się wzorcowo prowadzonym gospodarstwem państwowym. Statuty Kazimierza Wielkiego i jego dbałość sprawiły, że Polska rozkwita materialnie wtedy. I wreszcie trzeci element, może na przyszłość najważniejszy Fundacja Uniwersytetu. Bez tego intelektualnego oparcia dla przyszłego rozwoju Polski, Polska nawet umocniona materialnie nie podźwignęłaby ani misji Unii, ani tego wyjścia na wschód z obowiązkami nie podboju, nie miecza, ale pracy duchowej, cywilizacyjnej, kulturowej do dialogu z Europą poprzez ten uniwersytet, który rzeczywiście stanie się jednym z najlepszych, najważniejszych uniwersytetów europejskich już zaledwie 50 lat po śmierci Kazimierza Wielkiego. Ratuj się, panie! Wołał poplatłymi usty kontru Elbląga. Ratuj siebie i zakon! Osłonim cię ciałami i wyprowadzim z okrążenia. Ale rycerski ulryk spojrzał na niego ponuro i wzniósłszy rękę ku niebu zawołał. Nie daj Bóg, abym ja opuścił to pole, na którym tylu mężnych poległo. Nie daj Bóg. I krzyknąwszy na ludzi, aby szli za nim, rzucił się w wir bitwy. Imperia powstają głównie w wyniku podbojów, ale to nie była taktyka Kazimierza Wielkiego do końca jego panowania w 1370 roku. Ciekawe jak mu się to udawało. Profesor Henryk Samsonowicz stwierdził, że Kazimierz był bohaterem czasów nowożytnych zaplątanym w średniowiecze i trudno nie zgodzić się z tym. Ale myślę, że warto troszkę polemicznie ustawić się nie w stosunku do wypowiedzi profesora Samsonowicza, tylko do takiego stereotypu średniowiecza, że tam wszyscy ze wszystkimi się bili, żeby podbić sąsiadów. Nie, średniowiecze jednak było cywilizacją uporządkowaną także moralnie, duchowo. Podbój nie był sukcesem samym w sobie, Trzeba było pewną racją moralną wykazać jakiekolwiek roszczenia terytorialne. Siłą Polski, którą stworzyło panowanie Kazimierza Wielkiego, było właśnie dostarczenie racji moralnych dla odzyskania przez Polskę ziem z rąk zakonu krzyżackiego. Pamiętajmy, zakon był na szczycie hierarchii propagandowej, czy jakby ktoś wolał moralnego uznania owej chrześcijańskiej Europy w wieku XIV, bo przecież miał służyć poszerzaniu wiary, walce z poganami i pod pozorem tej walki zagrażał coraz bardziej śmiertelnie Litwinom, a także oderwał od Polski Pomorze Gdańskie jako bazę do dalszych wypraw przeciwko pogańskim Prusom. Ta operacja, która zamyka się w granicach chronologicznych owego tomu odzyskania Pomorza Gdańskiego z rąk krzyżackich nie była tylko operacją militarną. Nie opiała się tylko na sile oręża polskiego wykazanej pod Grunwaldem, ale na sile argumentu polskiego wykutego pracą profesorów Uniwersytetu Krakowskiego odnowionego już przez Władysława Jagiełę i Jadwigę w 1400 roku. To właśnie profesorowie Uniwersytetu Krakowskiego piszą jakby testament intelektualny Kazimierza Wielkiego, iż właśnie plus ratio quam vis, więcej znaczy racja niż siła. To jest także symbol średniowiecza i tak właśnie odradza się Polska na terenach, które niegdyś do niej należały, dzięki sile racji które zostały tak pięknie przedstawione na Soborze w Konstancji. To jeden z ważniejszych rozdziałów polskiej historii. Nie sam Grunwald, o którym oczywiście staram się napisać jak najbardziej szczegółowo, korzystając z bardzo bogatych współcześnie studiów. To oprócz Grunwaldu także uzasadnienie dla tego zwycięstwa. Obrona przed propagandą krzyżacką, która starała się przedstawić to zwycięstwo polskie jako Triumf pogaństwa dziczy, barbarii, która zabiera coś cywilizowanemu zakonowi. To właśnie udało się odsunąć niebezpieczeństwo zmarnowania tego wysiłku militarnego przez argumenty Stanisława ze Skarbimierza, Pawła Włodkowica i odkrytego w pewnym sensie przeze mnie na kartach tej książki skromnego polskiego sługę wielkiego księcia Witolda, Mikołaja Cebulkę, Herbu Cielepała, który reprezentuje w sporach prawnych z zakonem Litwę i wprowadza w obręb prawa międzynarodowego zupełnie nowe, rewelacyjne argumenty, a mianowicie argument racji poddanych ludzi mieszkających na danym terenie do dysponowania tym terenem. Jeżeli krzyżaccy, reprezentanci dyplomatyczni głosili tezę, że przecież mają w swoich skrzyniach dokumenty poświadczające, że sam Witold przekazał im żmuć dużą część Litwy w ich krzyżackie posiadanie, to Mikołaj Cebulka w oparciu o argumenty stworzone przez polskich prawników mówi, ale przecież nikt nie zapytał samych żmudzinów, czy oni chcą być poddanymi krzyżackimi. Jeśli ich nie zapytamy, to panowanie, nawet jeśli zdecydował o tym ich książę Witold, nie może być przekazane nad nimi w ręce obcego władcy. Bronił też praw kobiety, córki Witolda, do dysponowania majątkiem po swoim ojcu. To są zupełnie rewelacyjne argumenty wprowadzone po raz pierwszy do prawa międzynarodowego, właśnie przez polską myśl filozoficzno-prawną wtedy. Historia żywa Gościem audycji jest profesor Andrzej Nowak. Wspomniał pan, że odkrył pan Mikołaja Cebulkę. Czy takich odkryć w trzecim tomie Dzieły w Polski jest jeszcze więcej? Oczywiście trudno tu mówić o odkryciach w znaczeniu archiwalnych, jakichś nowości, o których żaden historyk przede mną nie słyszał. Takie przyjemności czekają nas badaczy tylko w tych epokach, którymi zajmujemy się źródłowo. Dla mnie to jest jednak głównie wiek XIX i pierwsza połowa XX. Ale o odkryciach można mówić też w innym sensie, kiedy możemy spojrzeć na nowo, na epokę, którą tylekroć już poznawaliśmy z podręczników, a jednak pomijających jakiś szczegół, który nagle wpada nam w oko, kiedy czytamy już bardzo drobiazgowo wydane źródła tak jak właśnie ja miałem okazję czytać materiały wydane już tyczące przebiegu procesu przed cesarskim, wtedy jeszcze wysłannikiem króla rzymskiego, który wkrótce zostanie cesarzem Zygmunta Luksemburskiego, przed cesarskim sędzią Benedyktem Makrajem, procesu polsko-litewsko-krzyżackiego, gdzie właśnie pojawia się ów reprezentant wielkiego księcia Witolda, Mikołaj Cebulka, Śmiałością swojej myśli, kiedy książę Witold na stare lata zamarzył o królewskiej koronie, która zburzyłaby Unię Polsko-Litewską, Mikołaj Cebulka energicznie, nawet rozpaczliwie można powiedzieć namawia Witolda, by ten nie popełnił tego błędu, który skończy się źle i dla Litwy i dla Polski. A więc potrafił także stanąć wobec swojego pana z energią w imię rozumu. Spojrzałem na pewno inaczej na dzieje Unii Polsko-Litewskiej w XV wieku. Często przez taki pryzmat bardzo pięknej, szlachetnej utopii spogląda się na tę Unię przez wstęp do Unii Horodelskiej z 1413 roku, która przepięknie... Głosi tajemnicę miłości Misterium Caritatis Bez której żaden związek Utrzymać się nie może Bez której te więzi między narodami upaść muszą I tak idealistycznie Próbowałem i ja Spoglądać na dzieje Unii Polsko-Litewskiej Pamiętając także O przepięknej ceremonii Przyjęcia blisko 50 rodów litewskich Do polskich rodzin Szlacheckich, do ich herbów Wtedy właśnie w Chorodle A jednak kiedy przyjrzałem się bliżej dzieją tej Unii w następnych latach zrozumiałem, że to właśnie nie była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Występuje element pewnego rodzaju siłowania, kto kiedy ma rację w tym codziennym współżyciu, ale przecież ostatecznie zwycięża przekonanie, że to współżycie jest dobre. Konflikty potrafiono rozwiązywać. Ta Unia trwała choć szarpano nią. Litwini chcieli ją zerwać, Polacy chcieli przekształcić ją, polskie elity polityczne w pełne podporządkowanie Litwy, koronie polskiej, a jednak w takim, można powiedzieć, małżeńskim pożyciu ta Unia stabilizowała się, a przede wszystkim ogromną zasługę odkryłem dla tej Unii władców i Władysława Jagiełły i jego syna Kazimierza Jagiellończyka. Umiejętność rozładowywania tych sporów. Ta umiejętność przyciągnęła moją sympatię do Kazimierza Jagiellończyka. To nie był mój ulubiony monarcha wcześniej. Ten, który Unię Polsko-Litewską umiał ocalić. Chociaż nie realizował tylko polskich interesów, ale polskie i litewskie. Historia, historio, historio służyś ty za pani, że dla ciebie nie że dla Ciebie gieno, chłopcy malowani. Orszaki, dwora kiszą, baw ich piór. Orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, czarna dyskoteka. nie pozwalasz wetchnąć ludziom ani wiekom. Orszaki, dwora szum, baw ich piór szok i dwór Dziś poszukujemy odpowiedzi na pytanie, jak to się stało, że Polska z drugorzędnego europejskiego królestwa stała się imperium, stała się potęgą i to niecałe 100 lat po śmierci ostatniego piasta Kazimierza Wielkiego za czasów jegielonów w latach 60. XV wieku sięgała już od Bałtyku po Morze Czarne. Napisał pan w swoich dziejach, że silna Polska... To także sprawa opatrzności, która ochroniła nasz kraj przed czarną śmiercią Czyli przed dżumą. Epidemia dżumy wybuchła w Azji Środkowej, być może w Chinach, skąd przez jedwabny szlak w 1346 roku dotarła na Krym, a stamtąd rozprzestrzeniła się na basen Morza Śródziemnego i w ogóle na całą Europę. Szacuje się, że zaraza spowodowała wtedy śmierć no, ogromnej rzeszy mieszkańców Europy, a ludność świata z 450 milionów zmniejszyła się o blisko 100 milionów. Dlaczego Polska była taką białą plamą dla czarnej śmierci, dla dżumy? Rzeczywiście można się zastanawiać nad tym i jak kto chce odpowiadać na to pytanie, czy był to wpływ opatrzności, czy zbieg okoliczności, ale faktem pozostaje, że ziemię na których rozwijała się korona polska, zostały w bardzo znacznym stopniu oszczędzone przez najbrutalniejszy atak czarnej śmierci. Tłumaczenie, że wynikało to po prostu ze słabego rozwoju szlaków komunikacyjnych, z położenia jakby trochę na ich marginesie, nie jest całkiem przekonujące, ponieważ w niektórych innych regionach Europy, tam gdzie te szlaki były niezwykle intensywnie nawiedzane, jak w okolicach Santiago de Compostela, gdzie pielgrzymi walili, można powiedzieć, dzień i noc w tamtą stronę i stamtąd wracali, czy w niektórych fragmentach brabancji na terenie dzisiejszej Belgii, najwyżej zaawansowany gospodarczo kawałeczek Europy Kontynentalnej wówczas. Także w dziwny sposób że ma połowy XIV wieku nie uderzyła tak mocno, a więc nie zależało to tylko od warunków, ekonomicznych od rozwoju czy nie do rozwoju, ale kierowała się owa dżuma szlakami, których naukowcy do końca określić nie potrafią. Faktem jest i ten fakt bardzo mocno wpłynął na sytuację Polski i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, że Polska, Litwa, w pewnym sensie także Czechy i Węgry mniej zostały dotknięte tym uderzeniem aniżeli Francja, Anglia, Norwegia, Holandia, obszary niemieckie czy Italia, które zostały prawdziwie spustoszone do jednej czwartej ludności tamtych krajów, po prostu wymarło. I jednocześnie w tym okresie niezwykle umacnia się znaczenie polityczne naszych południowych sąsiadów, Czech i Węgier. I Polska zyskuje na tym wzroście całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Te trzy królestwa. Dźwigają się razem, to jest dzieło Kazimierza Wielkiego, to jest dzieło później Władysława Jagiełły, a więc to wykorzystanie momentu całego regionu, który wskutek przeniesienia stolicy cesarskiej do Pragi w ślad za Karolem IV Luksemburskim, jednym z najwspanialszych cesarzy i najwybitniejszych królów czeskich w historii zarazem, i przeniesienia wspaniałego dworu Andegaweńskiego z Italii do Budy nad Dunajem, to wszystko sprawia, że te wzory najznakomitszego życia kulturalnego, naukowego mówię tutaj o Uniwersytecie Praskim zaczną oddziaływać, przyciągać Polaków i zaczną być przenoszone do Krakowa, a z Krakowa do Wilna, z Krakowa i Wilna do innych ośrodków Polski i Litwy. Cały region w drugiej połowie XIV wieku gwałtownie nadrabia ten dystans kulturowo-cywilizacyjny. Przecież kraje Europy Zachodniej i Południowej uczestniczyły w wymianie kulturowej i cywilizacyjnej Imperium Rzymskiego, a później Zjednoczonej Europy czasów Karola Wielkiego, podczas gdy obszary dzisiejszej Słowiańszczyzny były jakby na marginesie tego zjawiska kulturowego. Około roku 1400 nagle okazuje się, że Polska, Czechy, Węgry są już na tym samym poziomie pod wieloma względami, co Europa Zachodnia. A potem to jest kwestia mądrości indywidualnych władców, którzy potrafią korzystać ze sprzyjających okoliczności, nie marnować szans. I rzeczywiście ciąg takich władców od Kazimierza Wielkiego, jak już mówiłem, przez Jadwigę Władysława Jagiełłę do Kazimierza Jagiellończyka prowadzi nas przez cały ten okres które objęty jest w trzecim tomie i jednocześnie dojrzały naród polityczny, który potrafi współpracować z władcami, nie wchodząc w zasadniczy z nimi konflikt. To z kolei wyróżnia Polskę na tle Węgier i Czech, gdzie konflikty wewnętrzne w XV wieku między magnaterią, między oligarchią lub też między zbuntowanymi z powodów religijnych odłamami szlachty i mieszczaństwa czeskiego sprawią, że Królestwo Czeskie i Królestwo Węgierskie nie będą rozwijały się już dalej w XV wieku tak harmonijnie, jak będzie to udziałem Królestwa Polskiego. Ta umiejętność budowania konsensusu między mądrym, roztropnym władcą a dojrzałą elitą polityczną narodu to jest coś, co także w ogromnym stopniu wpłynie na ten sukces Polski, która przekształca się może nie w imperium, ale po prostu w wielkie państwo oparte na zgodzie narodu politycznego pomiędzy rozmaitymi członami tej wspólnoty polskiej, litewskiej, ruskiej mołdawskiej, bo przecież i Mołdawia jest schodowana i w końcu pruskiej, bo Prusy same przychodzą do Polski, składają hołd królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi. Chcą być w tym królestwie na zasadach umowy, zgody, która buduje to wielkie królestwo w XIV-XV wieku. Kiedy kończy się dynastia Jagiellonów w ciągu 200 lat zasiadania na tronie, Polska obejmuje obszar ponad 2 milionów kilometrów kwadratowych, co czyniło z Jagielonów jedną z najpotężniejszych dynastii w Europie. Mówimy o tym sukcesie, ale przypomina mi się potoczne powiedzenie, że kij ma zawsze dwa końce. Czy tutaj też można o tym mówić, skoro były sukcesy, to zadziwiały Pana także potknięcia, może jakieś... Porażki. Powiedziała Pani, że Polska obejmowała pod koniec wieku XV, na początku wieku XVI, kiedy Jagiellonowie obejmą także trony w Budzie i w Pradze, blisko 2 miliony kilometrów kwadratowych. No to jednak nie Polska, tylko dynastia jagiellońska. I to jest właśnie kwestia, która w pewnym sensie odpowiada na pytanie, Panie, czy interes Polski, wspólnoty politycznej reprezentowanej przez szlachtę, ale jeszcze nie wykluczającego do końca mieszczan, czy ta wspólnota ma dokładnie ten sam interes co dynastia w momencie, kiedy dynastia wchodzi na obszar Węgier, Czech? Tutaj jest delikatna kwestia, która niewątpliwie daje do myślenia. Interes dynastyczny nie zawsze pokrywa się z interesem wspólnoty politycznego narodu. Cena jaką Jagielonowie, konkretnie Kazimierz Jagiellończyk zapłacił za opanowanie tronów Czeskiego i węgierskiego dla swojego syna Władysława była bardzo poważna na przyszłość niebezpieczna dla wspólnoty polsko-litewskiej, bo zaniedba Kazimierz Jagiellończyk, walcząc o trony w Czechach i na Węgrzech po 1468 roku, a więc to już będzie historia w następnym tomie do opowiedzenia, zaniedba swoją wschodnią granicę. I pozwoli tam na uzyskanie przewagi nad Litwą, Moskwie. Pozwolił Moskwie zająć strategicznie bezcenne, gospodarczo fundamentalnie ważne terytorium Nowogrodu Wielkiego i uczynić z Moskwy wtedy imperium. Ale to się stanie dopiero tuż po zamknięciu narracji tego tomu, dopiero w 1471 roku. Jeśli spoglądać na czas objęty chronologią trzeciego tomu dziejów Polski 1340-1468 to naprawdę z lupą trudno się tutaj dopatrzeć zasadniczych błędów, potknięć czy źródła katastrof Polski. Oczywiście niektórzy historycy społeczni, gospodarczy zwracają uwagę na przykład na statuty warckie, w których szlachta zagwarantowała sobie w latach dwudziestych XV wieku przewagę gospodarczą nad sołtysami nad miastami, mieszczanami, ale ta walka o kształt Rzeczpospolitej, czy obejmie ona także miasta, czy tylko będzie Rzeczpospolitą szlachecką, nie była jeszcze wcale rozstrzygnięta w połowie wieku XV. W wieku XVI będzie można zacząć biadać nad jednostronnością społeczną tego ustroju jaki tworzy Rzeczpospolita szlachty, a nie wszystkich stanów, a nie choćby tych stanów, które w niektórych krajach europejskich znajdowały powoli swój dostęp do życia publicznego. Mam na myśli oczywiście oprócz szlachty mieszczan także, bo chłopi poza Szwecją praktycznie rzecz biorąc niemal nigdzie nie byli reprezentowani politycznie. To zagadnienie oczywiście pojawi się później, będziemy szukali Początków niedoli chłopskiej jak najwcześniej, ale Polska w wieku XV na pewno nie była jeszcze piekłem chłopów. Przeciwnie, chłopom żyło się wtedy na terenie Polski relatywnie dobrze, na pewno nie gorzej niż chłopom w wielu regionach Europy Zachodniej. Zwrócił Pan uwagę na rozwój cywilizacyjny, jaki dokonał się w tych czasach, w latach 1340-1468. Początek dał Kazimierz Wielki, co podsumował w swoich dziejach długoż, iż Kazimierz zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. No właśnie, czy listę tych cywilizacyjnych osiągnięć można nazwać najdłuższą w ogóle w historii Polski? Jeśli mówi pani o zasługach Kazimierza Wielkiego, to na pewno, ale przecież następne dekady po jego śmierci to nie jest czas zamarcia. Przeciwnie, powstają wtedy już po śmierci Kazimierza Wielkiego te najwspanialsze pomniki polskiego gotyku Kościół Mariacki w Krakowie czy szereg innych wspaniałych kościołów gotyckich, ratuszy z tego okresu, powstaje już po śmierci Kazimierza Wielkiego w polskich miastach. Pierwsze polskie obrazy, których autorów możemy wskazać, które omawiam pod koniec tomu trzeciego dziejów Polski, przepiękne obrazy Mikołaja Haberszraka, obywatela Krakowa przechowywane dzisiaj w Muzeum Sztuki Średniowiecznej w Pałacu Biskupa Ciołka na ulicy Kanoniczej w Krakowie, prowadzą nas w świat tych emocji artystycznych i tego poziomu artystycznego, który możemy odnaleźć wtedy w najbardziej subtelnej sztuce europejskiej owego czasu. Ale także to jest przecież czas dojrzewania języka polskiego. Kazań świętokrzyskich jeszcze surowo brzmiące, ale jakże pięknie Refleksje nieznanego nam kaznodziei wyrażone już w języku polskim. Po wiersze, które poznajemy z podręczników, jako zachowaniu się przy stole słoty, czy ten wiersz wymierzony w chłopów przez jakiegoś anonimowego szlacheckiego, zapewne autora, chytrze bydlą z Pany Kmiecie, a robią silno okrutnie, Aż po teksty powstające już w drugiej połowie XVII wieku, przede wszystkim tekst monumentalnego tłumaczenia Biblii Królowej Zofii, Królowej Sonki. To jest taki pierwszy wielki, obszerny pomnik polszczyzny późnego średniowiecza. Bez tego wysiłku dojrzewania polskiej kultury i wyrażania jej w języku emocji, które przełożone są już na polski. Bez tego nie byłoby przecież w następnym wieku, w następnym tomie, jeśli mogę tak powiedzieć, nie byłoby Jana Kochanowskiego, nie byłoby cudu polskiego renesansu. Spoiwem koniecznym do utrzymania tej wspólnoty była wielka, wysoka kultura. A jakie znaczenie dla ówczesnego państwa miała rozwijająca się samorządność, rodzący się nowoczesne Parlamentaryzm, no bo ten trzeci tom dziejów kończy Pan w roku 1468, kiedy miał miejsce pierwszy Sejm Walny, w którym uczestniczyło po dwóch przedstawicieli wszystkich powiatów. I jak to wygląda w perspektywie tego, co dzieje się w krajach europejskich? Bardzo jestem wdzięczny, że Pani zwróciła uwagę na jedną z osi nie, nie tylko konstrukcyjnych tego tomu, ale osi polskiej historii wieku XIV i XV. Wyznaczają właśnie dojrzewanie instytucji polskiego parlamentu. Bo oczywiście od średniowiecza głębokiego można szukać śladów takich zgromadzeń, powszechnych, szlachty, rycerstwa w czasach Władysława Hermana i buntu przeciwko niemu juniorów Bolesława Krzywołstego i Zbigniewa, buntu, któremu towarzyszą takie konne sejmy, można powiedzieć, zjazdy rycerstwa, najpierw dzielnicowego, a potem ogólnopolskie. Ale niezależnie od tego rodzaju wieców, dopiero w wieku XV, a konkretnie w czasie bezkrólewia po śmierci Ludwika Węgierskiego, kiedy trzeba było no, jakoś zorganizować się, zorganizować społeczny wysiłek, by utrzymać porządek w kraju i by zdecydować, kogo wybrać na męża dla przyobiecanej Polsce królowej, króla Jadwigi. Potrzebny był dojrzały samorząd i ten dojrzały samorząd przybiera wtedy właśnie postać coraz bardziej regularnych sejmów, kilku szczeblowych, od sejmiku powiatowego czy ziemskiego poprzez sejmiki generalne większej dzielnicy, czyli Małopolski i Wielkopolski, aż do tego szczebla najwyższego sejmu walnego to właśnie na takim Sejmie zostaje wybrany król Władysław Jagiełło na początku 1386 roku w Lublinie. To był, można powiedzieć, pierwszy polski Sejm elekcyjny. To okres, w którym ta instytucja regularnego spotykania się szlacheckich elit zaczyna przybierać charakter systematyczny. I czasy Władysława Jagiełły, a potem Kazimierza Jagiellończyka są okresem, w których ta instytucja przekształca się w nowoczesny już uregulowany system reprezentacji stanowej. Ten moment, w którym owa dojrzałość ujawnia się już w sposób ostateczny, można datować na październik roku 1468, tak jak to długoż zapisał. A obecnie wraca do tej daty najwybitniejszy historyk polskiego prawa tego okresu profesor Wacław Uruszczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Właśnie w owej dacie w październiku 1468 roku upatruje pierwszego polskiego sejmu spotykającego się w sposób dwuizbowy na podstawie wyborów pośrednich po dwóch posłów z każdego powiatu, z każdego sejmiku ziemskiego. W ten sposób wypełniała się Izba Poselska, obok której funkcjonowała już wcześniej Izba, którą później nazwiemy Senatorską. Izba Panów, Panów Rady Królewskiej, a więc najwyższych dostojników duchownych i świeckich Królestwa. Co bardzo interesujące, mamy z tego właśnie Sejmu 1468 roku, Coś w rodzaju stenogramu, treści obrad, który odnalazł w archiwum poznańskim profesor Gąsiorowski z Polskiej Akademii Nauk i razem z zapisem Długosza wspólnie ów, cudzysłowie, stenogram pozwala zrozumieć, jak szeroki był zakres reprezentacji społeczeństwa w decydowaniu o sprawach ważnych dla państwa, bo to nie jest tylko kwestia podatków, choć ta jest najważniejsza, bo to jest podstawa naszej samorządności. Decydujemy na co idzie grosz z naszych podatków. Jeśli nie mamy na to wpływu, to nie jesteśmy ludźmi wolnymi. Elita polityczna polska wywalczyła sobie w ciągu XIV i XV wieku Prawo decydowania o tym, na co idzie grosz publiczny. Sam król o tym decydować nie mógł. Druga sprawa to jest kwestia przestrzegania praw obywateli. Sejm 1468 roku zaczyna się od skargi kobiety na prześladowanie jej męża przez urzędnika państwowego. Znów bardzo ważny fundament naszej wolności. Gdzieś musimy mieć prawo zanieść skargę na nadużycia administracji. Nie było jeszcze odrębnego systemu sądów administracyjnych, ale nie tylko to. To jest także sprawa polityki zagranicznej. Na Sejmie dyskutuje się, czy Kazimierz Jagielończyk powinien starać się o tron w Czechach, czy nie. Czy to będzie dobrze dla Polski, czy nie Nie dla samego króla, nie dla jego rodziny To tylko przykłady z dłuższej listy spraw Które były na owym sejmie dyskutowane One świadczą właśnie o ogromnej skali Samorządności i autonomii obywatelskiej Jeśli można tak to określić Oczywiście istniały sejmy stanowe Parlamenty w średniowiecznej Europie W wielu krajach Ale ich rola stopniowo się kurczyła pod ciosami rosnącego znaczenia monarchów, którzy dążyli do władzy absolutnej, opartej na tworzącej się administracji centralnej. Pod koniec XV wieku Polska ujawnia się jako wyjątkowy kraj, w którym ten zakres samorządności obywatelskiej, wolności politycznej, podmiotowości narodu politycznego był wyjątkowy gdzie indziej będą brali górę ci, którzy uznają, że najlepiej by rządził państwem jeden monarcha absolutny i jego urzędnicy. Koncepcja, którą zapoczątkował kilka wieków wcześniej cesarz Fryderyk II na Sycylii przez biurokrację do autorytaryzmu czy wręcz do totalitaryzmu. Polska idzie drogą, która zaczęła się w Anglii w 1215 roku od pamiętnego aktu Jana bez ziemi, wydanego baronom angielskim. To jest tworzenie wolności poddanych, którzy przekształcają się w obywateli i już nie wypuszczą ze swojej ręki praw obywatelskich. Będą te prawa poszerzali. Polska idzie tą drogą, drogą, która jednocześnie była wytyczana w Anglii, na Węgrzech, niegdzie ta droga będzie zakłócona, tak jak w Anglii dojdą do głosu tendencje autorytarne w XVI wieku, w czasach Henryka VIII. Gdzie niegdzie przepadnie jak na Węgrzech pod ciosami osmańskiego imperium, a potem panowania Habsburgów. A w Polsce ta droga parlamentaryzmu, obywatelskości, republikanizmu będzie trwała wyjątkowo długo w skali całej Europy. Bo Rzeczpospolita, o której mówią akty prawne, z XV wieku, kiedy przecież Polska była formalnie monarchią, to sama siebie określała jako Rzeczpospolitą. Ta Rzeczpospolita będzie trwała przez kilka wieków i to jest powód do chyba myślę dumy dla wspólnoty politycznej Polaków. Znane jest nam powiedzenie, że historia jest nauczycielką życia. Jakie nauki dla nas płyną z tego okresu Królestwa Zwycięskiego Orła, panie profesorze? Wspomnieliśmy o tym, co najczęściej kojarzy się z XV wiekiem w naszej historii, czyli o bitwie pod Grunwaldem, o tej krzepie militarnej, którą Polska wtedy wykazała, polskie rycerstwo, o tych pięknych obrazach, które kojarzą nam się ze słowami Sienkiewicza, krzyżakach, czy z obrazem Jana Matejki. To też było ważne. Bez tej odwagi, skuteczności polskiego rycerstwa oczywiście nie byłoby tej potęgi, o której dzisiaj tutaj mówimy. Ale właśnie nie samym mieczem żyje i buduje się Rzeczpospolita. Rzeczpospolitą wypełniał przede wszystkim duch konsensusu. Przepraszam, że używam po raz kolejny tego słowa, które może brzmi trochę sztucznie, mało po polsku, ale jednak dobrze ono wyraża istotę sukcesu Polski i Unii Polsko-Litewskiej w XIV i XV wieku. To, że szukano porozumienia, spierano się na argumenty racjonalne, nie na pięści. Spierano się i potrafiono z tych sporów dochodzić do jakiejś zgody, iść dalej razem raczej niż rzucać się na siebie z mieczami i prowokować wojny domowe, które przerodziłyby się w zbrojne starcie części Polaków przeciwko drugiej części Polaków. Polska jest krajem na pewno wyjątkowym w, w Europie pod jednym względem, to łatwo zmierzyć. Tu jest najmniej wojen domowych. No, nawet można niemal zaryzykować, te ze, że praktycznie żadnej ogólnopolskiej wojny domowej w tym okresie nie notujemy. Zupełnie inaczej niż w Czechach, na Węgrzech, w krajach niemieckich, że nie wspomnę o Włoszech, o Francji. no Jest owszem na terenie Wielkopolski w latach osiemdziesiątych. XIV wieku, tak zwana wojna Grzymalitów z nałęczami, ale ma ona Charakter peryferyjny, nie niszczy Królestwa Polskiego, trwa bardzo krótko Udaje się ją spacyfikować Myślę, że to jest bardzo ważna Lekcja, którą powinniśmy sobie Uświadomić, jak długo Polacy Potrafili się porozumiewać ze sobą Spierając się Nie przekraczać granicy Konfliktu, za którym się zaczyna Wojna domowa, choćby i zimna wojna domowa Tak długo Polska mogła Rozwijać się, to razem tajemnica sukcesu Polski XIV i XV wieku. Nad tymi czynnikami warto na pewno zastanowić się i w XXI wieku.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 Historia Żywa